Rozdział czwarty Dalsze słowa króla Benjamina. Dzięki zadośćuczynieniu następuje zbawienie ludzi, którzy pokładają ufność w Panu, pilnie przestrzegają jego przykazań i wytrwają wierze do końca życia. Należy dzielić się z potrzebującymi. Wszystko powinno być czynione z mądrością i w należytym porządku. Gdy król Beniamin skończył przekazywać słowa danemu przez anioła Pana, spojrzał na zgromadzoną rzeszę i ujrzał, że ludzie przypadli do ziemi, gdyż ogarnął ich strach przed Panem I uznali, że w swym cielesnym stanie znaczyli nawet mniej niż proch ziemi I wszyscy jednym głosem zawołali Zlituj się nad nami, Panie, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów I aby nasze serca mogły stać się czyste przez zadość zadośćuczynienie krwią Chrystusa Albowiem wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Boga, który stworzył niebo, ziemię i wszystko, co w nich jest, i który przyjdzie między ludzi. I stało się, że gdy wypowiedzieli te słowa, Duch Pana stąpił na nich i że stali napełnieni radością, otrzymawszy odpuszczenie grzechów i spokój sumienia z racji ich wielkiej wiary w Jezusa Chrystusa, który ma przyjść zgodnie z tym, co powiedział im król Beniamin i król Beniamin ponownie do nich przemówił Moi przyjaciele i moi bracia Moja rodzino i moi ludzie Pragnę, abyście zwrócili uwagę na resztę moich słów które powiem, abyście je usłyszeli i zrozumieli Oto poznanie dobroci Boga pobudziło was teraz do zrozumienia własnej nicości waszego nikczemnego i upadłego stanu Poznaliście dobroć Boga Jego niezrównaną moc Mądrość, cierpliwość i wyrozumiałość wobec ludzi, a także zadośćuczynienie przygotowane od założenia świata dla zbawienia tych, którzy pokładają ufność w Panu, pilnie przestrzegają Jego przykazań i wytrwają w wierze aż do końca życia, a mam na myśli życie tego śmiertelnego ciała. Tacy ludzie otrzymają zbawienie dzięki zadośćuczynieniu przygotowanemu od założenia świata dla wszystkich ludzi, którzy żyli od upadku Adama, którzy żyją teraz, czy żyć będą do końca świata. Takie są warunki otrzymania zbawienia, i nie ma innego zbawienia oprócz tego, o którym powiedziałem, ani też nie ma żadnych innych warunków oprócz tych. Który wymieniłem Umożliwiających zbawienie człowiekowi Wierzcie w Boga Wierzcie, że żyje Że stworzył wszystko Zarówno w niebie, jak i na ziemi Wierzcie, że ma wszelką mądrość i moc Zarówno w niebie, jak i na ziemi I że człowiek nie pojmuje wszystkiego Co Pan może pojąć Powtarzam Wierzcie, że potrzebujecie się nawrócić Odstępując na zawsze od swych grzechów Że potrzebujecie ukorzyć się przed Bogiem I prosić w szczerości serca, aby wam przebaczył A teraz, jeśli wierzycie w to wszystko Strzeżcie się, abyście tego przestrzegali I powtarzam, co wam uprzednio powiedziałem Że jak zaznaliście chwały Boga Innymi słowy, doznaliście Jego dobroci, zakosztowali Jego miłości i otrzymali odpuszczenie waszych grzechów, co wywołuje tak wielką radość w waszych sercach. Pragnę, abyście zawsze pamiętali wielkość Boga i waszą własną nicość, Jego dobroć i wyrozumiałość wobec was, niegodnych istot, i abyście w głębokiej pokorze wzywali codziennie imienia Pana, wytrwale wierząc, że nastąpi co zostało zapowiedziane przez anioła. Oto mówię wam, że jeśli będziecie tak czynić, będziecie się zawsze radować, będziecie napełnieni miłością Boga, a wasze grzechy pozostaną wam na zawsze odpuszczone i będziecie poznawać chwałę Tego, który was stworzył, innymi słowy, sprawiedliwość i prawdę. I nie pomyślicie o skrzywdzeniu bliźniego, lecz pragnąć będziecie spokojnego życia, oddając każdemu, co mu się należy. Nie pozwolicie, aby wasze dzieci chodziły głodne, nagie czy przestępowały prawa Boga, biły się, kłóciły pomiędzy sobą i służyły diabłu, który jest mistrzem grzechu i wrogiem wszelkiej prawości, złym duchem, o którym mówili nasi ojcowie lecz będziecie je uczyć, aby postępowały drogami prawdy i rozsądku, aby kochały się i pomagały sobie nawzajem. Wy sami będziecie pomagali tym, którzy potrzebują Waszej pomocy, będziecie dzielili się z potrzebującymi tym, co macie i nie pozwolicie, aby żebrak prosił Was na próżno. Nie odeślecie go z niczym, aby zginął. Może powiecie, sam jest winien swojej nędzy, Dlatego powstrzymam się od udzielania mu pomocy. Nie dam mu mego jadła, ani nie podzielę się z nim moją własnością, abym ulżyć, gdyż kara, jaką ponosi, jest słuszna. Ale ja wam mówię, że kto tak czyni, potrzebuje się nawrócić. A jeśli się nie nawróci, żałując i naprawiając, co uczynił, ginie na zawsze i nie ma udziału w Królestwie Bożym. Albowiem... Czyż nie jesteśmy wszyscy żebrakami? Czyż nie polegamy wszyscy na tym samym Bogu we wszystkim, co mamy, zarówno z żywności, okrycia, jak i złota, srebra i wszelkich bogactw? Oto nawet teraz wzywaliście Jego imienia, błagając o odpuszczenie grzechów. I czyż pozwolił, abyście prosili na próżno? Nie. Przelał na was swego ducha I sprawił, że wasze serca Przepełniła radość I za nie mówiliście z radości A teraz Jeśli Bóg, który was stworzył Od którego zależy całe wasze życie Wszystko, co macie i czym jesteście Jeśli ten Bóg Daje wam to, co dobre o co prosicie z wiarą, ufając, że otrzymacie, jak bardzo jesteście zobowiązani do dzielenia się z innymi tym, co posiadacie. Jeśli wydacie sąd na człowieka, który prosi Was o darowanie mu z tego, co macie, aby nie zginął i potępicie go, o ileż słuszniejsze będzie potępienie was za odmówienie mu tego, co macie, co nie należy do was, lecz do Boga, do którego należy także wasze życie, a mimo to nie prosicie go o darowanie wam życia, ani nie nawracacie się, żałując i naprawiając, co uczyniliście. Mówię wam, biada takiemu człowiekowi, albowiem co posiada padnie razem z Nim i mówię to do tych, którzy są bogaci w rzeczy tego świata i mówię do biednych, tych, którym tylko starcza, aby przeżyć z dnia na dzień i mam na myśli tych spośród Was, którzy odmawiacie żebrzącemu, bo nie macie. Pragnę, abyście w duchu mówili, nie daję, bo nie mam, lecz dałbym, jeśli bym miał. I jeśli w duchu to powiecie, Jesteście bez winy. w innym wypadku jesteście potępieni i potępienie was jest słuszne, gdyż jesteście chciwi, nawet nie posiadając. A teraz ze względu na to, co wam powiedziałem, aby wasze grzechy pozostały wam odpuszczone z dnia na dzień i abyście mogli być bez winy, krocząc przed Bogiem, pragnę, abyście dawali biednym z tego, co macie – każdy według tego, co posiada, dając jeść głodnym, odziewając nagich, odwiedzając chorych i niosąc ulgę zarówno duchową, jak i doczesną, zależnie od ich potrzeb. I uważajcie! aby czynić to wszystko z mądrością i w należytym porządku, gdyż nie jest wymagane, aby człowiek biegł szybciej, niż starcza mu na to siły. I potrzebuje być gorliwy, aby mógł zdobyć nagrodę, wszystko więc musi być czynione w należytym porządku. I pragnę, abyście pamiętali, że ktokolwiek spośród was pożycza od swego bliźniego, powinien zwrócić, co pożyczył. Jak się zgodził, w innym wypadku popełnia grzech, i możliwe, że przyczyni się także do popełnienia grzechu przez swego bliźniego. Oto nie mogę powiedzieć wam wszystkiego, przez co możecie popełnić grzech, gdyż różne prowadzą do tego drogi i sposoby. Jest ich nawet tak wiele, że nie jestem w stanie ich zliczyć. Jednak to mogę powiedzieć, że jeśli się nie pilnujecie, nie pilnujecie swych myśli, słów i uczynków, nie przestrzegacie przykazań Boga i nie wytrwacie do końca życia, wierząc w to, co usłyszeliście o przyjściu naszego Pana, będziecie musieli zginąć. Zapamiętajcie to, abyście nie zginęli.